Rozpoczyna cienie, wpłucą uderzenie Tak po prostu Od szlub, uzależnienie, rozluźnienie Bitów te uderzenie Przyszłościowe założenie Na rewiry, tego już nie zmienię Przy tym parę wersów, parę słów na kartce Zwierzenie już na klacie Tam pieszych o akcje z łopakami Na ustawce, na ławce Przed blokiem parę podejrzanych typów Nie obchodzi mnie to Słuchawki na uszach, słuchuję się w kwintesencji bitu Chociaż na kiermanie zero kwitu I powiedz mi tu to jest bez liku, tak bez tu dalej Według osiedlowych alej, za, za to nalej dalej. Za momenty, w których myślami się garasz po chmury Lec z kurii, zasilić to jest potrzeba Wykładka jak życiowa gleba No nic ze SP, właśnie tam z chłopakami ustawiłem się Gdzie, gdzie? no gdzie oni są? kurwie nie no Jak gdyby yeah. nic, za zakrętu Znajomy pies wielo, już swoje uczucie w dal odpłynęło Zaginęło Ramy Dobry w zapodali wojsko. Tam czujesz się swojsko. W swoim klimacie z nimi krótka Rozmina nagrywki dacie raczej delikatnie, bo po browarze co będzie dalej się okaże. Czas pokaże fakt, że na lokal zawijamy na miejscu barmani po bani. I tak dalej, bo tak zwykli. Dri mamy szybki, elo i tak znikli. Elo i tak znikli, elo i tak znikli. wszystkim, tym dalekim i tym bliskim, bliskim Elo elo, elo wszystkim, na rewiry Roześmiane pyski, włapi browar tyski Życie wam, melanżu, za wszystkim Tym dalekim i tym bliskim, melanż Nagle na domu w zdjęcie, z mymu się spięcie Chwilowa amnesja, no wiesz jaki? dalej, bo to znak Dobra zabawa, szampanska sprawa Jak noc sylwestrowa litrami leje się browar To chce dla niego towar, nie komeria powoli się rozlewa i wbiera się lajtowa atmosfera. Sfera półświadomości, świadomości, nieważne są tutaj ilości MPH. Poważnie, jakich masz koło siebie gości? Masz gości, to nadrabiaj, gdy pękabania twoje możliwości już Uruchamia wyobraźnię, lecz chodzić jest trudniej nad wyraźnie. Poważnie, wiesz jak znasz nas. Na koniec, melażu, nadszedł czas. Elo, nadszedł czas, ja, nadszedł ja, czas. Elo, elo, wszystkim na rewiry, roześmiane bliski, włapie browartyski. Życzę wam melażu, koza wszystkim. Tym dalekim i tym bliskim, bliskim. Elo, elo. Roześmiane przyski, włapi browach wszystkim, życie wam melażu, kozak wszystkim, tym dalekim i tym bliskim, mela.